Zapytałem się Dawida, czy spędzi Sylwestra w Krakowie. Odpowiedział, że to zależy od Sary, bo troszkę jest chora. Powiedziałem mu, żeby kazał jej wyzdrowić. Sara na to powiedziała Dawidowi, żeby kazał mi w końcu coś nagrać, bo dawno nie nagrywałem nic. No to nagrywam, droga Saro, specjalnie dla ciebie ten pierwszy w 2013 roku odcinek odcinek innego konceptu. Dawidzie, ty nie bądź zazdrosny, bo tobie zadecyduje jakiś inny przyszły odcinek. Inny koncept. Słyszeliśmy się, czas jakiś, zrobiłem sobie kilkutygodniową przerwę w publikacji odcinków, milczenie, czas w końcu przerwać z tym, że nie będę, nie będę jeszcze wracał do tego cotygodniowego rytmu pojawiania się w waszych odtwarzaczach, na razie, niech to będzie tak co dwa tygodnie, no a później zobaczymy. Wszystko zależy od tego jak mi będzie szło nagrywanie, zbieranie różnych materiałów i obrabianie tego później. Święta minęły, yy, minęły życzeń nikomu nie składałem jakoś tak nie lubię życzeń zamiast tego wolę zrobić coś żeby przybliżyć realizację tych planów marzeń które się normalnie życzy przybliżyć je jakiejś konkretnej osobie i coś takiego właśnie zrobiła dla mnie gabrysia jeszcze przed bożym narodzeniem podsunęła mi podsunęła mi oj no niesamowity temat do podcastu w postaci swojej koleżanki Justyny. Justyny. Justyny, która mimo zapewnień o jej niesamowitości, że oj, jak ją strasznie się zachwalała, to i tak mnie zaskoczyła tak bardzo pozytywnie zaskoczyła. Okazała się jeszcze, jeszcze bardziej niesamowita niż tylko mogłem przypuszczać. Dziewczyna chodzi jeszcze do liceum, ale postanowiła dokonać czegoś, na co wiele dorosłych osób no nie byłoby stać postanowiła dać komuś uśmiech taka prosta rzecz postanowiła zorganizować coś na wzór skromnego spotkania wigilijnego dla starszych, samotnych osób no ale tego to już posłuchajcie sami wróćmy więc na chwilę do klimatu świąt To dość niesamowite wrażenie, kiedy jakaś znajoma osoba mówi hej, znam kogoś niesamowitego, kto ratuje świat i gryzie agrest. I tak zrobiła Gabrysia. Co prawda nie było tam nic o y, gryzieniu agrestu w tym co mówiła, o tej osobie, ale było coś o ratowaniu świata, a w każdym razie o y, zmienianiu świata na lepsze? Może po części? Y, Justyna! To o ciebie chodziło! Właściwie nic więcej nie mogę powiedzieć. a to, bo nic więcej nie wiem. Gabrysia nas ze sobą y, skojarzyła. Także... Jesteś fajnym materiałem na wywiad. Bo robisz coś ciekawego. Coś o, o związanego z hospicjum, jakaś akcja. Yy, tak, o co chodzi? Nie tak. z niej mieszam. Naprawdę nic nie wiem. Znaczy, tak, konkretnie to, to jest zakład zakład czy, czy nie wiem. Czy słyszałeś, czy wiesz, co to w ogóle jest? Nie kojarzę. Ej, to, to zaraz ci powiem, ale jeszcze co do mojej osoby, to, to jestem pewna, że Gabrysia ma taki nie, nieprawdziwy obraz mnie. Znaczy na pewno y, przekoloryzowała moją osobę. Ale to, to znaczy, to jest miłe, ale, ale no to, to na pewno tak nie jest. Yy, a co to jest zakład opiekuńczo-leczniczy? Yy, zakład opiekuńczo-leczniczy, taki ośrodek, można powiedzieć, który, of, o, um, który zajmuje się ludźmi, yy, chorymi przewlekle, którzy, którzy spędzili już jakiś czas w szpitalu yy, i potem zostali właśnie przeniesieni do, do takiego ośrodka, jakim jest ten zakład, właśnie ZOL. I, I co? I tam bardzo często przebywają właśnie osoby chore, ale też starsze. Taki zakład oferuje opiekę paliatywną, więc bardzo często są to osoby już umierające. I ja w takim zakładzie po raz pierwszy miałam okazję być dwa lata temu. I, i wtedy... Y to jako wolontariuszka, nie? Czy to jako nie, zamiast, to nie, nie, nie. właśnie nie. To była sytuacja, yy, kiedy moja babcia wyszła ze szpitala i niestety yy, była właśnie ciężko chora i tak naprawdę czekała, cze czekała na śmierć. Mm, I spędziła taki ostatni, ostatni miesiąc właściwie właśnie w tym zakładzie. I ja, ja tam pojechałam. I no pierwsze wrażenie było naprawdę mm, nieprzyjemne. Było tam w, w sali, w której, w której yy, leżała moja babcia. Było około pięciu kobiet. I yy, y one wszystkie wyglądały właśnie, właśnie na takie bardzo, bardzo nieszczęśliwe. Yy, I co? I potem spędziłam właśnie pierwsze święta, można powiedzieć, w Zolu. Z moją babcią. Byłam tam w Wigilię, potem na święta Bożego Narodzenia na te dwa dni. I, i potem jeszcze yy, w Sylwestra. I zauważyłam, że właściwie taki dzień świąteczny albo wigilia nie różni się niczym y, oprócz zwykłego dnia. W sumie można powiedzieć, że, że y, taki letni dzień, nie wiem, w lipcu jest do wiele ciekawszy, bo chociaż y, te kobiety czy, czy, czy ludzie stamtąd mogą właśnie wychodzić, spacerować, nie wiem cokolwiek takiego. Na no, zimę zawsze jest y, to niebezpieczeństwo, czy znaczy jest większe prawdę, prawdopodobieństwo, że mogą zachorować. I y, y, y... No Było mi z tym w zasadzie źle i tak naprawdę jeździłam tam przez jakiś czas, yy, ale nie, yy, nie jako wolontariusz, tylko właściwie, właściwie nie wiem, jak to nazwać. Moja babcia umarła w lutym, a ja potem jeździłam do, do, do czerwca bodajże i odwiedzałam po prostu kobiety, które mnie już znały, z którymi złapałam wcześniej jakiś kontakt i z którymi potem mogłam rozmawiać o, o, o, o rodzinie, o tym, co wiedziałam, dopytywałam po prostu. A one z wielką chęcią o tym rozmawiały. No i potem przez jakiś czas tam nie jeździłam. Bo muszę przyznać, że, że ja każdej takiej wizyty tam strasznie się boję. I przed wejściem, nie wiem, odczuwam taki ogromny lęk i strach. Nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że tam są... Mm, takie zupełnie inne warunki życia niż tutaj u nas. Można powiedzieć, że tam jest zupełnie inny świat, przynajmniej dla mnie. I, i przede wszystkim wydaje mi się, że ci ludzie po prostu zasłużyli na, na coś lepszego niż, niż... Nie chcę powiedzieć takie traktowanie, ale... Mm, bo wiem, że te kobiety, które tam pracują, one się poświęcają tym paniom, tylko być może po prostu... Mm, Proza życia zmusza je do tego, że rzeczy często nie są zbyt przyjemne albo takie, jak powinny być, prawda? Nie wykonują może w 100% swojej pracy, bo bardzo często jakoś niektóre osoby są pomijane. I oczywiście, osoba z zewnątrz, tak jak ja na przykład przyjeżdżam tam raz na jakiś czas albo przyjeżdżałam do babci, wydawało mi się, że te kobiety yy, są źle traktowane. No ale. Właściwie zastanowiłam się nad tym i stwierdziłam, że, że no do końca ja, że ja nie mogę tak naprawdę ich oceniać, prawda? Znam, znam, na, na, właściwie to ja nie znam tych kobiet i, i, i nie wiem, jak ta praca wygląda, prawda? W, w, w większości czasu. Tylko widzę jakieś tam urywki tego. No i one oczywiście mają prawo być, nie wiem, niegrzeczne albo mieć jakiś gorszy dzień. Mm. Ale no właśnie, ja nie chcę oceniać właściwie, tylko chciałabym po prostu jakoś, jakoś pomóc. Nie zastanawiać się, czy to jest błąd, czy ja to jest wina. Tylko no skoro mogę, bo właśnie muszę przyznać, że, że, że, że mam do tego naprawdę świetne warunki. I nie wiem, gdybym ich nie miała, to, to, to, to, to myślę, że byłoby mi naprawdę o wiele trudniej i nie wiem, czy w ogóle udałoby się coś takiego zrobić. Bo Właśnie mi powiedziałeś, że ja zajmuję się taką akcją. No właśnie zajmuję się, ale właściwie, gdyby nie ci ludzie, którzy mi pomagają, to, to tej akcji by nie było. Tak jak na przykład Gabrysia, która przyniosła mnóstwo produktów. Bo w ogóle, jak to wygląda? W no hmm. ogóle, co to jest za akcja? O co chodzi? Tak, więc ja zdecydowałam, że zorganizuję w tym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Wigilię, takie spotkanie wigilijne dla, dla tych podopiecznych, dla tych osób. Hmm. I co? To właściwie... Pomysł powstał już naprawdę, naprawdę dawno, dawno temu, bo to było właśnie dwa lata temu, czyli w 2010 roku, tak? tak? Ale właściwie to ja bałam się komukolwiek o tym powiedzieć, bo ja wtedy miałam 16 lat, więc naprawdę nie wiem, czy ktoś wziąłby to na poważnie, no może prócz mojego taty. I tak naprawdę on też w dużej mierze się do tego przyczynił i mogę powiedzieć, że gdyby nie on, to, to tej akcji na pewno by nie było. Bo ja właśnie powiedziałam mu o tym trzy tygodnie temu. Wydaje mi się, że to jest taki dość krótki czas. No a z jego pomocą wszystko udało się właściwie zorganizować. znaczy nie wiem jeszcze, bo tak naprawdę nie wiem, czy to się odbędzie. Zawsze może się coś stać. No dobrze, nie ale wiem, co to, to jest za akcja? Ja <laughs> Okej, okay, przepraszam. To są temat. Yy, I co? Ja zdecydowałam, że zrobię spotkanie wigilijne, tak? Że to będzie taka wigilia yy, najlepsza, jaką mogę zrobić w tych warunkach. I co? Mam taki pomysł, żeby przygotować posiłki, zawieźć te posiłki, przygotować miejsce na Wigilię, spotkać się z tymi ludźmi, pojechać tam z gromadką ludzi, którzy pomogą mi w, w, w podaniu posiłków, no i przede wszystkim w rozmowie z tymi ludźmi. To jest, to jest najważniejsze, bo, bo właśnie zastanawiałam się, jak to może wyglądać. I stwierdziłam, że nieważne jest tak naprawdę nie najważniejsza dekoracja, posiłki i tak dalej, tylko najważniejsze jest to, że, że ci ludzie wiedzą, że ktoś o nich myśli, że ktoś chce im pomóc, że ktoś chce z nimi być i coś przygotować dla nich, że poświęcił swój czas po prostu im. I oni, wydaje mi się, że, że, że będą tylko ze względu na to szczęśliwi. A ta reszta jest no, naprawdę mało ważna. Mhm. Taki materialny do, do, dodatek do jakiejś większej idei. Nie? Tak, dokładnie. <laughs> Zresztą rozmawialiśmy o, o czymś podobnym po drodze. Kojarzysz? Pamiętasz? No, coś wspomniałem, ale to nie ten temat. <laughs> e, czym to się właściwie różni ten ośrodek od hospicjum? Bo według mnie podałaś opis hospicjum. Nie mam pojęcia, to jak w, w praktyce wygląda hospicjum. Mm. Właściwie to tylko każę nazwę, tak, tak mniej więcej. Coś mi się obiwo, uczy, że coś takiego istnieje. Ale dlaczego to nie jest hospicjum? To nie jest hospicjum, to jest zakład opiekuńczo-leczniczy, który przynależy do szpitala i w którym znajdują się osoby starsze. Tam nie mogą przebywać dzieci na przykład, prawda? A w hospicjum już te, te, te dzieci mogą Yy, mogą czekać tak naprawdę na śmierć, prawda? Dodatkowo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym yy, przebywają osoby niepełnosprawne, osoby, które mają jakiś deficyt samoobsługi albo yy, czego jeszcze. Yy, mają ograniczoną sprawność ruchową, więc to niekoniecznie są osoby tak yy, ciężko chore, prawda? Yy, w praktyce ja nie jestem tego pewna, natomiast po tych kilku po tych kilku miesiącach, mogę powiedzieć, które tam spędziłam, oczywiście nie, nie, nie, nie cały czas, ale kiedy odwiedzałam babcię albo potem te kobiety, to zauważyłam, że tam jest naprawdę mnóstwo ludzi, to tak notabene najbardziej chyba boli, że, że tam jest naprawdę tak dużo kobiet i mężczyzn, którzy hmm, wydaje mi się są naprawdę spokojni, prawni, nie mają żadnych deficytów właśnie samoobsługi albo czegoś takiego, którzy wydaje mi się, że świetnie by sobie poradzili po prostu w mieszkaniu, w domu, a przy pomocy rodziny już na pewno byłoby to bezproblemowe. A ci ludzie są w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i y, niesamowicie z tego powodu cierpią. I tęsknią, naprawdę bardzo tęsknią za rodziną, która nie odwiedza ich i która nawet nie... Mm, nie potrafi ich, y, do nich przyjechać albo nie wiem, w jakikolwiek się, y, sposób się zainteresować, prawda na przykład podczas świąt, to, to, to ten czas właśnie świąteczny jest chyba najtrudniejszy dla nich, bo oni y, nie, nie, nie potrafią tak naprawdę odróżnić dnia świątecznego od dnia zwykłego. I myślę, że taka rodzina, która przyjechałaby i, i odwiedziła i mm, pogadała z nimi, na pewno by im pomogła w takim czasie, nie, prawda? Samotność też może być chorobą. No tak, tak. dokładnie, myślę. dokładnie, dlatego ci ludzie, ci ludzie są chorzy fizycznie, prawda? Natomiast e, ja, jak rozmawiałam z niektórymi ludźmi, to wydaje mi się, że oni bardziej cierpią właśnie psychicznie niż fizycznie. Pomimo tego, pomimo nie wiem, wielu odleżyn, e, które sprawiają naprawdę niesamowity ból, e, ja właśnie kiedyś podeszłam do pewnej kobiety i z nią e, rozmawiałam, to znaczy zapytałam, co się dzieje, bo płakała. I wydawało mnie, mi się, że jest jej po prostu niewygodnie, więc chciałam jej pomóc. A ona wtedy zaczęła mówić o, o swoich synach, o tym jak ją zostawili, o tym jak się czuje właśnie okropnie z tego powodu, prawda? Więc w ogóle nie wspomniała o tym, że ją coś boli w sensie fizycznego bólu. To jest takie przyjemne. Mówiłaś, że każda wizyta tam no, jest dla ciebie niesamowicie trudna, ale jednak, jednak... No, wpadasz tam, mimo że babci twojej już tam nie ma to... od dłuższego czasu, a ty Wigilię tam robisz, spotkanie wigilijne, to jest coś niesamowitego, ale dlaczego tak z sympatii dla tych osób, żeby co, z jakichś większych ideów, tak, tak jak powiedziałem, zapowiadając się, żeby świat był lepszym miejscem, tak coś? Zdecydowanie nie tam... tak, to znaczy nie wiem dlaczego mój strach przed tym ma mnie jakoś demotywować, prawda? Ja mam takie poczucie, że jakby zostałam stworzona do tego, żeby komuś pomóc. Jakby tylko ze względu na to tutaj jestem, więc no nie mogłabym tam nie pójść albo nie zorganizować tej Wigilii, prawda, z relacji tego też, że mam świetne warunki. Ale zrezygnuję z tego ze względu na to, że się boję. No to by było bez sensu. Ej, to co mówisz, to jest naprawdę niesamowicie piękne. Nie, nie, nie. I takie, właśnie chodzi o to, że to jest takie ludzkie, takie normalne, w jak najbardziej pozytywnym słowa tego znaczeniu. To jest normalne, nie? Taka pomoc, tak, przyzwoitość. Tak. Oj, coś niesamowitego. Nie, właśnie... Tak mało takiej. Wydawało się, że tak mało takiej normalności, a choćby ty, nie? No to robisz coś takiego. Właśnie się starasz. Co A naprawdę? myślę, że, że każdy człowiek coś takiego robi. I to nie jest niezwykłość ani nic takiego. Nie wiem, ty na pewno brałeś udział w jakichś akcjach charytatywnych, albo nie wiem, chociażby no. wsparłeś kiedyś woźbę. No, no, to takie, takie, ale to jest takie, jakby, powiedzmy, bierne. Uczestniczenie w czymś, A ty To jest bierne, coś ale. Sama organizuje. No tak, ale gdyby nie twoja bierna pomoc albo niebierna pomoc, jak ty ją nazwałeś, ludzi moich znajomych. Naprawdę ja bym mogła przez 20 minut wymieniać ludzi, którzy się przyczynili do tego, że uda nam się prawdopodobnie to zorganizować, prawda? Więc gdyby nie ta bierna pomoc, to, to moje pomysły, moja chęć naprawdę chyba nie miałaby sensu. Także? Możesz się zaangażować, tak notabene. Do czwartku zbieram wszelkie artykuły. Właśnie zorganizowałam taką zbiórkę w liceum świętej rodzinie I, i naprawdę jestem mile zaskoczona, że ludzie... Mm, ja ich do tego nie namawiałam absolutnie, po prostu przedstawiłam swój pomysł Mm, a oni oczywiście z wielką chęcią stwierdzili, że także pomogą. Wystarczyło poprosić. Tak, wystarczyło poprosić. I, i, I to naprawdę wiele przecież mnie nie kosztowało, prawda? I oczywiście były osoby, osoby które które mnie w jakiś sposób demotywowały, stwierdziły, że nie pomogą. Nie ze względu na to, że nie mogą, tylko po prostu nie mają ochoty albo, albo coś w tym rodzaju. No to jest oczywiście takie średnio przyjemne. Albo też to, że po kilkanaście razy muszę prosić. Ja się po prostu czuję z tym źle, prawda? Że kogoś proszę o coś non stop. I Wydaje mi się, że ja mu przeszkadzam i że ja go tym denerwuję, ale jednocześnie wiem, że jak nie poproszę, to po prostu to może się nawet nie odbyć, prawda? Więc w sumie stwierdzam, że okej, okay, mogę kogoś zdenerwować, ale... ale... Cel jest większy jakiś. Cel. Tak. No właśnie, oprócz tego... Mm... Poprosiłam y, o patronat y, europosła, który się zdecydował, który chce też nam pomóc. Więc to też jest takie naprawdę naprawdę y, pozytywnie wpływające. Jak to wyglądało? Poprosiłaś y, europosła, wbiłaś się do jego biura i powiedziałaś Człowieku, mam do ciebie sprawę, zrób w końcu coś dobrego, a nie tylko. wybieraj sobie. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, to, to, ja w ten sposób nie działam, nie. Y, po prostu napisałam maila. Było mi o tyle łatwiej, że ja kiedyś yy, odbyłam staż w biurze Europosła i myślę, że po prostu mnie pamiętał. Zdecydował się i jestem mu bardzo za to wdzięczna. Wiadomo, że to jest ogromna pomoc. Wydaje się, że, że taki jeden człowiek nic nie znaczy przy takiej akcji, prawda? Tam jest 110 osób podopiecznych, więc tego naprawdę potrzebujemy mnóstwo. No więc wydaje nam się, że y, jeden produkt, który ktoś tam miał przynieść, nie jest istotny, a tak naprawdę teraz się przekonałam, że jest bardzo istotny. Hmm. Tak, tak się robi z wielka góra niesamowitych tak, rzeczy. grosz Bo do grosza. No. Grosz do grosza, dokładnie. <laughs> nie wiem dobrze, o czym mówisz, o tym o proszeniu ludzi o, o byciu upierdliwym, o, o, o czymkolwiek takim, że to jest Sprawia pewien dyskomfort psychiczny, aż człowiek w pewnym momencie się przełamie i stwierdzi, że Ej, trzeba być upierdliwym. Nawet jak, jak zaczną reagować na mnie jakoś tak niefajnie, ale trzeba być, trzeba tak. być, bo niektórzy tylko czekają na to, żeby ktoś kopnął im, ich w dupę, żeby coś zrobili. Yy, tym bardziej, że wydaje mi się ci ludzie, którzy odmawiają, i którzy w jakiś sposób mm, pokazują, że robisz coś nie tak, że robisz źle yy, że ci ludzie są w mniejszości i to też jest bardzo istotne, że to da się, da się, da się jakoś yy, przełamać, prawda? I, i przezwyciężyć w zasadzie ten strach yy, No a ja muszę przyznać, że tych ludzi naprawdę nie było dużo że, że większość chciała pomóc i mam tych, tych produktów, artykułów naprawdę bardzo dużo. Oprócz tego yy, yy, rodzice moich przyjaciół, znajomych, yy, a konkretnie yy, pewna grupa kobiet zdecydowała się, że yy, obiecała nam, że przygotuje po prostu posiłki, co też jest bardzo ważne, bo ja sama też bym tego nie zrobiła. Dlatego mówię, że, że taka yy, pomoc jest naprawdę bardzo istotna. Co jeszcze? Yy, poprosiłam też dyrektora gimnazjum, tam ode mnie, yy, z miejscowości gimnazjum, do którego kiedyś chodziłam o zrobienie stu kartek świątecznych i też już te kartki mam, mhm. <laughs> więc naprawdę, naprawdę strasznie się cieszę i jestem wdzięczna, że ludzie chcą pomagać, naprawdę chcą pomagać, tylko być może problem polega na tym, że właśnie nie każdy ma do tego warunki albo nie każdy czuje, że to jest jego powołanie, prawda, więc nie może się temu poświęcić yy, w 100%, w 90%, bo oprócz tego ma jeszcze jakieś inne obowiązki. No oczywiście ja też mam inne obowiązki, ale w tym momencie, kiedy wiem, że mam to zorganizować, to przyznaję, że, że ta Wigilia jest na pierwszym miejscu. Inne obowiązki są jakby mniej ważne i, i, i wszelkie sprawdziane, niesprawdziane testy mam w maju maturę i ta matura też staje się taka mniej ważna, <śmiech> muszę przyznać masz no, jakieś no, priorytety przecież. Tak, no właśnie. Dlatego, dlatego cieszę się, że w zasadzie każdy w, jakimś tam sposu, w jakiś tam sposób pomaga, prawda? Na tyle, na ile może. Więc to jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne. Tak jak na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tutaj Chciałam wziąć udział w tym, znaczy, znaczy w przyszłym roku, ale no niestety nie, nie wezmę udziału, bo mamy wtedy studniówkę. Ale cieszę się bardzo, bo dowiedziałam się, że zbierają właśnie na pieniądze. Które mają zostać przeznaczone dla, dla dzieci, dla noworodków, niemowlaków. A oprócz tego, część ma zostać przekazana na zakłady opiekuńcze lecznicze. Więc byłam w szoku, dlatego że wydaje mi się, że jest mnóstwo fundacji na, na rzecz jakichś chorych dzieci, yy, głodnych, yy, czy, czy yy, kobiet. Yy, yy, kobiet, samotnych, kobiet, Tak, kobiet, kobiet. Wszelakich, y, wszelakich rodzajów, no a właśnie y, tych fundacji na rzecz starszych osób schorowanych y, jest mało. A wydaje mi się, że y, słyszeliśmy o... Y, czy codziennie możemy czytać o jakichś tam skandalach albo problemach, z którymi spotykają się domy y, spokojnej starości czy właśnie zakłady opiekuńczo-lecznicze. To też jest wydaje mi się duży problem. Więc, więc trzeba pomagać. Ja przyznaję, że mam taką szczególną wrażliwość właśnie na, na starsze osoby. Że jakoś nie, nie, mam taką ogromną potrzebę pomagania, szczególnie im właśnie. Nie wiem dlaczego, ale no tak jest. Starsi ludzie często są bardzo ciepli, mają w sobie... Y takie ciepłe, albo są, właśnie to są osoby zazwyczaj skrajne w jakiś sposób, albo skrajnie tak ciepłe i, i miłe, albo tak skrajnie e, zgryźliwe, ale to też z czegoś wynika. Tak, dokładnie, to z czegoś zgryzi... też to Zgryźliwość. To, to też tak uważam, ale jakoś ta z, y, to negatywne zabarwienie mi w ogóle nie przeszkadza, być może dlatego, że ja y, spędziłam dużo czasu z... Y, moimi y, dziadkami, którzy byli chorzy i y, którzy mieli właśnie z tym problem, że nie, nie umieli mnie rozpoznać y, i bardzo często się na mnie złościli, więc ja tą cierpliwość być może właśnie wtedy wypracowałam po prostu i absolutnie mnie to nie, nie, jakoś nie zniechęca Wręcz przeciwnie, rozumiem, że mają takie problemy, że przeżyli bardzo dużo i że trzeba im pomóc, jeśli tylko możemy. <grym> to takie bardzo, bardzo ładne przesłanie. Myślę, że na tym skończymy. To nagranie, to wyjście w każdym razie, a jeszcze kiedyś w przyszłości, w styczniu jakoś, liczę na taką drobną relację z tego, jak to wyglądało, bo niestety, oj, no nie, nie będę mógł być, no, takie obserwować jakoś tak bardziej bezpośrednio tego całego wydarzenia, a chciałbym Okej, okay, to jest to ja z wielką chęcią strasznie... przyniosę też zdjęcia, będziesz mógł pooglądać. O, o. no i sobie tak wtedy yy, porozmawiamy trochę o tym, jak to wyglądało, opowiesz. Tak. Jak to było. I być może o jakichś fajnych, ciekawych planach na przyszłość, tak? Tak, zdecydowanie. Wielkie przedsięwzięcie jak na tak niewielką osóbkę. Ale to jeszcze nie koniec, bo gdy odprowadzałem Justynę, wstąpiliśmy na chwilę do sklepu. Powiedz, co mamy w koszyku. Mamy, mamy wodę, Dobrowiankę najlepszą, bo jest niska dla sodowa, A dla mnie jest tu mnóstwo czekolad, za które bardzo, bardzo dziękuję. Czekolady do słodkich paczek. Na pewno się przydadzą. I na pewno się podopiecznie bardzo ucieszą. No, potrzebujesz czekolad 80? Nie, jeszcze 110. A, A ile jeszcze? Jeszcze 80, coś 80 mówiłaś, Patka. Tak, ale już, już, już sporo zebrałam, także mam nadzieję, że. Może wystarczy. Tak, dokładnie. No, Jakoś też przełóżę. dorzuciłem swoje pary. Tak, także dziękuję. Z tego, co wiem, wszystko się udało. Widziałem nawet kilka zdjęć z tej akcji, z tego spotkania wigilijnego. Patrząc na nie, coś tak we mnie drgnęło. Tak, tak samo drgnęło, jak drgało, kiedy słuchałem opowieści Justyny, kiedy z nim rozmawiałem. O tym jej pomyślę. Mam nadzieję, że niebawem znowu się spotkamy. Nawet przed godziną wysłałem e-maila, kiedy. Powrotem będzie w Krakowie, kiedy będzie mogła się ze mną zobaczyć, żeby nagrać, żeby porozmawiać o tym, jak to faktycznie dokładnie przebiegało. A w następnym odcinku będzie o grze w dobro. Do usłyszenia więc za dwa tygodnie.